Zatrzymione chemicznymi gadami Generałowie z surowymi twarzami Wydają rozkazy, narzucają nakazy Warto przekazuje przekazy Uliczne, nielegalne, grupy nieformalne Militarne, jak uliczne armię hektarem skargę wszystko nadal nielegalnie, uderzam lokalnie jak 25 truma, jak żołnierze Castro utrzymują ciągle hardcore, sprawdź to, komplikuje sytuacje jak terrorystyczne wystąpienia, pamiętaj dzieli rząd jak turystyczne ugrupowania, wola strefa rozpoznania, alkoholowe grupy od klonowania dzikie korporacje konstruują przemyślane prowokacje, Coca-Cola ma Zawsze radcy, jak doktryna Stalina, uliczna armia Rozpoczyna przekaz militarnych, nielegalnych, Zadzumionych, hipokopowych hardkorowych akcji Coca-Cola, plan destabilizacji A gdyby puszka Pandory, była matka swego dziecka nie musiała chorować i nigdy by nie umarła, gdyby światem rządziła prawda, jabka by nie zerwała i nie mówiła Adama, ich armia nie musiała by opuszczać terenu jak odwrót den, wtedy nie widział Dziecka nie nic o życiu nie wiedział, bo z nie można uciekać i trzeba się zmieniać Będąc i do się aniołem pod warstwem czarnego panterza Z mojego chłopca, hardwóczny, hardkorowca Lecz taż to w moich oczach to dżuma czerwona, była zielona, ale ja dojrzała głowa głowa, zacząłem rozumieć, że mowa głowa to nie moja strona i wszystko oddam, aby almia czerwona zalała świat, jak zwane są mózgowa Oso się wlewu krwi do mózgu. W mój hipko będzie czerwona czuma, kto kuma ten skuma, w jak bola, będzie zarażała wirus Ebola i nie znajdą kurwa naukowca, co mógłby chorobę pokonać Oto ona, pierwsza część Będą na jak codzienny rytuał do boga Jak zimowe chłody Jak dzieci za jakiś czas w pletach wody Jak w jak latka schodowych Jak regularnie przyjeżdżające psiarskie samochody Suki, nie ukrałam tej sztuki wyjść Suzuki Tylko bogaty możemy mieć długi To już temat drugi Każdy lubi Bugi, Kasa to kurwa zmienia ludzi Wygłaszając niemę orędzie, działam jak zaklęcie, Wyplutem w nie krwawego od Nie przyglądając się lewu, jedynie prawej stronie, Na przeciwko tego niech piekło po Więc składa swoje dłonie i modli się żarliwie, oczekując łaski chciwie, ostry jak igliwie i kosa pożliwie. Przez okno, z tyłu głowy zaglądając mokną, nie wejdą od przodu, chociaż z głodu, nie wezmą mi od Boga, choć bądź tylko w dół była droga Spod nóg uciekła podłoga Strach i serca jako stroga To jest właśnie trwoga powieszenie na drzewach i rozstrzelanie na rogach Nie znajdując się nigdy w kraju ogrodach Biegnąc przy ściętych nogach, śpiewając o bogach, a w duszy diabła chować, obrazy malować, nie widząc kolorów, będąc bogiem podnieć się do kreatorów Unikać wzorów, jeśli kują cię w oczy, na czas odskoczyć też trzeba umieć Znać wiele posunieć Jeden, jeden próg się osiągał. Tak, tak, tak, to już koniec tej CNW. Mamy pierwsze teraz w podziemie WOL 4 zakończone jest, niedługo vol 5 już będzie, już jest w produkcji Tak, już to się zaczyna, podziemie vol 4 już taki na bo nowy nadchodzi vol 5, WOL 5 tak, wkrótce będzie również 6 na WOL 5 Zapraszamy MGS i inne składy, będą niezłe układy, będą niezłe podkłady Będzie zajebiście, będzie fajnie GORZK -szuka, szuka te swojego tema Wyszło już dwa po nielegalnym Trzeba to sprzedać dobrze bo to jest nie Nie, nie, nie komercyjne Więc trzeba to rozprowadzić Gorzki zwa, już można to nabyć Tak, teraz już produkcji numer 3 a będzie się nazywało, ale nie trzy, nie, nie, nie, nie, nie, trzy. Będzie się nazywało G.O.R.Z.K. i tak, tak, tak, tak. Czy na tym produkcji będą wspólne między innymi bizantkiem, może z ZdZ może z Jodzem, ale to się zobaczy. Nara, nara, nara. Pozdrawiam wszystkich, którzy mi pomogli w produkcji tej kasetki. Dziękuwa, dziękuwa. Nara, nara, nara, nara, nara, Dzięki festiwalowi próba mikrofonu o leśnicy, którą zrobił Piotr Hyatt. Dzięki niej mogę wypromować swoje tema oraz tą składankę. Dzięki za zaproszenie na festiwal, gdzie mogę wystąpić, gdzie obok mnie wystąpił ZDS. Nara, nara, cześć, cześć!